Pa radiofonem i abie radio paranormalium przedstawiają. Dziwne informacje. W programie o wyczynach kanibali z Nowej Gwinei i Czech o miniaturowych łodziach podwodnych z Chin, rehabilitacji czarownic w Belgii i Niemczech oraz oświadczeniu władz Stanów Zjednoczonych w sprawie syren, czyli morskich stworzeń. Panie, panowie i obojnaki, zaczynamy dziwne informacje. Kanibale zakłócili wybory w Papui Nowej Gwinei. Władze Papui Nowej Gwinei musiały przedłużyć wybory, ponieważ członkowie sekty kanibali zaczęli zabijać i zjadać czarowników, których chcieli pozbyć się z kraju. Według kanibali ofiary wskazały im duchy. Lokalni mieszkańcy, bojąc się pożarcia, odmówili opuszczenia domów i pójścia na wybory. Planowane na dwa tygodnie wybory przedłużono o tydzień. Policja z prowincji Madan aresztowała 29 osób, w tym 13-letniego chłopca, pod zarzutem udziału w zabójstwie siedmiu mieszkańców. Matka jadła syna. Czesi doczekali się własnego kanibala, a właściwie kanibalki. Klara Małerowa, członkini sekty psychopatów szukających ekstremalnych wrażeń, przez kilka miesięcy więziła w piwnicy swego synka Andrzeja, którego zjadała kawałek po kawałku, odcinając mięso z ramion i nóg chłopca. Przerażająca prawda wyszła na jaw przypadkowo, gdy sąsiedzi ujrzeli w obrazie z kamery monitorującej ich dom siedzącego w klatce i łukającego Andrzeja. Chłopczyk był nagi i związany, a jego matka brutalnie wciskała mu jedzenie do ust. Dziecko uratowano w ostatniej chwili. Kobieta znęcała się też nad starszym synem i adoptowaną córką. Wynalazca samouk opracował miniaturową łódź podwodną. Chiński rolnik Jan Ui jest wynalazcą miniaturowej łodzi podwodnej. Jego mini-łodzie są przeznaczone dla dwóch osób. Wynalazca twierdzi, że maszyna może zejść na głębokość 30 metrów i poruszać się z prędkością 6,5 km na godzinę. Zapas powietrza wystarczy na 10 godzin. Konstruowaniem miniaturowych łodzi podwodnych zajął się po zwolnieniu z fabryki tekstylnej. W ciągu czterech lat zainwestował w hobby 480 tysięcy dolarów. Wynalazca stworzył stocznie na brzegu rzeki Jangcy i zatrudnił dziesięciu pracowników, którzy tworzą łodzie z żelaza i stali. Jan Uj na brak zamówień nie narzeka. Niemcy i Belgia rehabilitowały czarownice. Władze belgijskiego miasteczka Newport zrehabilitowały 17 miejscowych mieszkańców, którzy w XVII wieku zostali spaleni żywcem w ognisku. Wśród nich znalazło się 15 czarownic oraz dwóch czarowników. Ku uczci ofiar w miejscowym merostwie ustawiono stellę, na której wyryto nazwiska wszystkich zamordowanych wyznawców okultyzmu. Poszczęściło się również 37 czarownicom skazanym na karę śmierci w Niemczech w 1627 roku. Rada Miejska w Kolonii jednogłośnie zrehabilitowała kobiety oskarżone 400 lat temu o związek z diabłem. Władze Stanów Zjednoczonych zaprzeczyły istnieniu syren. Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna zapewniła obywateli, że syreny nie istnieją. Oświadczenie głosi, że syreny – pół ludzie, pół ryby żyjące w morzu – są legendarnymi stworzeniami, o których wzmiankowano w kronikach od niepamiętnych czasów. Jednak nie ma żadnych dowodów na ich istnienie. Gwałtowny wzrost zainteresowania Syrenami nastąpił po wyemitowaniu w telewizji Animal Planet pseudodokumentalnego filmu pod tytułem: Syreny, znaleziono ciało. Wielu widzów uwierzyło w jego treść. Dziwne informacje: Wiadomości czytał Ivelios.